Rabiać. Oświadczył zebranym, towarzysze, nie będziemy dalej akcji rozniecać. Opierając się na materiałach KW, Kozik podaje, że wśród 483 osób odwołanych zajmowanych stanowisk, 365 zatrudnionych było w ministerstwach i instytucjach centralnych, 49 w placówkach naukowych, 24 w prasie i kulturze, 39 w zakładach produkcyjnych i usługowych. Natomiast wśród osób wydalonych z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej znalazło się sześciu ministrów i wiceministrów oraz 35 dyrektorów generalnych i dyrektorów departamentów. Dodać trzeba, że i w innych województwach na dość dużą skalę usuwano ludzi z partii ze stanowisk. W województwie gdańskim odwołano zajmowanych stanowisk 77 osób, natomiast w województwach wrocławskim i łódzkim usunięto z partii znaczące liczby osób. Następstwem wspomnianego spotkania był napisany z inicjatywy Gomułki list rozliczeniowy egzekutywy Komitetu Warszawskiego z czerwca 1968 roku skierowany do organizacji partyjnych Warszawy. Zdaniem Kozika list ten utrzymany był w konwencji krytycznej i zapowiadał niestety nieurzeczywistnioną naprawę niesłusznych decyzji. Wojciech Materski i Bogusław Rychwalski przeznaczonym do użytku wewnątrzpartyjnego Tygodniku Wydziału Ideologicznego KC PZPR, zagadnienia i materiały, podają, że wśród tych 483 osób zwolnionych w Warszawie z pracy było czterech ministrów, 14 wiceministrów, 7 dyrektorów generalnych i 51 dyrektorów departamentów. Według tego samego źródła odwołano też wtedy 30 pracowników Frontu Ideologicznego. Zapytany przez Mariana Turskiego, czy wiosną 1968 roku Gomułka panował nad sytuacją, Kozik powiedział w wywiadzie dla polityki. Odnoszę wrażenie z lektury dokumentów, że czuł się jak w oblężonej twierdzy. On rzeczywiście wierzył w atak rozwijany przez siły antysocjalistyczne i rewizjonistyczne. Łączył je w jedno i widział analogię z Czechosłowacją, ale zdawał sobie zarazem sprawę, że został wmanewrowany przez siły wewnątrz partii. Trudno powiedzieć, czy Kozik trafnie odczytuje stopień rozeznania sytuacji przez Gomułkę wiosną 1968 roku. Wszelako wydaje się nie ulegać wątpliwości, że w owym czasie pierwszy sekretarz ciągle nie do końca był panem sytuacji. Wiele spraw rozgrywało się poza nim. Czystce w partii towarzyszył masowy wręcz do niej nabór. Zjawisko to trafnie opisał Honiawko. Organizacje partyjne zintensyfikowały w tym okresie rozbudowę swych szeregów. Wstąpienie do partii bezpośrednio po zajściach marcowych było traktowane jako akt szczególnego poparcia dla jej polityki. Proces rozbudowy szeregów partyjnych, tak już dotąd w dużej mierze odgórnie sterowany, nabrał na tym tle cech masowego zaciągu. Ogółem w marcu 1968 roku przyjęto w Wielkopolsce do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 2604 kandydatów, w tym 1555 robotników 59 – 59,5%, 590 chłopów – 22,6% oraz 429 pracowników umysłowych – 16,5%, podczas gdy w dwóch poprzednich miesiącach przyjęto do partii 2154 osoby, a 1189 osób w marcu 1967 roku. Równie dynamiczny wzrost liczby wstąpień do partii odnotowano w Warszawie, gdzie w marcu przyjęto 670 osób, 179 w styczniu. Łącznie w pierwszym kwartale w Warszawie wstąpiły do partii 1293 osoby. Ponad 38% stanowili robotnicy, przeszło 32% młodzież do lat 25, przy czym nie wiemy, jaki procent wśród robotników przyjętych do partii stanowili ludzie młodzi oraz jaki procent wśród przyjmowanej do partii młodzieży stanowili robotnicy. W Biuletynie Wydziału Propagandy i Agitacji KW Pytania i Odpowiedzi kwiecień 1968 można znaleźć szereg informacji na temat ruchu kadrowego i działalności Komitetu Warszawskiego w czasie wydarzeń marcowych. Można tam na przykład wyczytać, że tylko w dniach od 8 do 25 marca w stan gotowości postawionych było łącznie ponad 60 tysięcy ludzi aktywu robotniczego, aktywu młodzieżowego, członków ORMO. Oczywiście nie wszyscy zostali użyci do rozpędzania studenckich wieców i ulicznych demonstracji. Po marcowym wstrząsie pozostała około trzystuosobowa grupa czynnych, odważnych ZMS-owców, nieszczędzących sił dla opanowania sytuacji. Ideologicznemu uzasadnieniu czystek służył głośny, wspomniany już artykuł Werblana w Miesięczniku Literackim. Formalnie był to tekst na temat genezy wydarzeń marcowych. W praktyce... Był też dalszym ciągiem rozprawy z przeciwnikami w partii. Pisząc o środowisku rewizjonistów w Uniwersytecie Warszawskim, Werblan stwierdzał, że od kilku lat różnice między partią a tą rewizjonistyczną grupą polegały już nie tylko na rozbieżnościach poglądów ideologicznych, ale wręcz na tym, że grupa ta szykowała się do walki o władzę, gotowa była pchać młodzież do rozruchów i spowodowania przelewu krwi. Można było i należało przeszkodzić rewizjonistom w ich planach, Wymagało to jednak zastosowania środków nadzwyczajnych, a w szczególności przepisów wyjątkowych dla usunięcia z Uniwersytetu Warszawskiego grupy pracowników nauki zajmujących pozycje rewizjonistyczne oraz dla wyeliminowania wichrzycielskiej grupy studentów. Rzecz w tym, że władze państwowe i organy partyjne, w tym również Wydział Nauki Komitetu Centralnego, cofały się przed zastosowaniem tych nadzwyczajnych środków. Nie doceniano niebezpieczeństwa tej grupy i jej działalności – Między innymi z tego powodu niektórzy z komandosów, chociaż popełnili przestępstwa, za które mogli odpowiadać przed sądem, nie byli do tej odpowiedzialności pociągani. Dziś po wydarzeniach marcowych ogromna większość pracowników nauki rozumie, że nie można bronić Brusa, Baczki Kłakowskiego i im podobnych, gdyż wprowadzali oni młodzież na niebezpieczną drogę, gdyż działalność ich stworzyła groźbę dla kraju, dla ustroju, dla żywotnych interesów Polski. Uprzednio świadomości tej nie było. Zdaniem werbelana błędem było to, że w porę nie ujawniono przed opinią uniwersytecką rzeczywistej nicości naukowej większości matadorów rewizjonizmu i podejrzanej proweniencji ich karier naukowych, że nie przekłuto ostrzem krytyki wielu nadmiernie nadmuchanych wielkości pseudonaukowych. Ten błąd jest teraz naprawiany i to skutecznie. Fragment poświęcony rewizjonizmowi był przygrywką do części poświęconej Żydom. Tak, właśnie Żydom, a nie syjonistom, gdyż Werblan zrezygnował z tego typu kamuflażu. Swoje rozważania na ten temat zaczął od razu od pytania. Dlaczego wśród pewnych grup inteligencji w naszym kraju, między innymi wśród pracowników niektórych dziedzin nauki, przede wszystkim nauk społecznych, a także na odpowiedzialnych stanowiskach w niektórych instytucjach centralnych, znajduje się stosunkowo wiele osób pochodzenia żydowskiego? Nie tak wiele, jak się potocznie sądzi, ale znacznie więcej niż wynikałoby to z liczbowego udziału ludności żydowskiej w naszym społeczeństwie. Dlaczego w ostatnich latach w postawie pewnych środowisk żydowskich lub pochodzenia żydowskiego obserwuje się szczególną podatność na rewizjonizm oraz na wzrost nacjonalizmu żydowskiego w ogóle, a syjonizmu w szczególności? Na tak postawione pytanie odpowiada... W dążeniu do politycznej dominacji w partii grupa działaczy o tendencjach sekciarskich i kosmopolitycznych forsowała określoną politykę kadrową, nacechowaną najogólniej rzecz biorąc ankietową nieufnością do ludzi, przecenianiem aspektów życiorysowych i danych formalnych. Ta polityka zawężała potencjał kadrowy, którym partia i władza ludowa mogły dysponować – Jedną ze szczególnych cech tej polityki było wysuwanie na odpowiedzialne stanowiska, zwłaszcza w niektórych ogniwach aparatu władzy, w propagandzie, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz na stanowiska personalników ludzi pochodzenia żydowskiego i to w większości już nie mających nic wspólnego z lewicą okresu przedwojennego, lecz nieraz wywodzących się z zamożnych warstw burżuazji i mieszczaństwa żydowskiego, a szukających w czasie wojny w ZSRR schronienia przed hitleryzmem. Udział tych ludzi jako obywateli polskich w szeregach pierwszej Armii Wojska Polskiego w walce z hitleryzmem był ich obywatelskim obowiązkiem. Nic natomiast nie uzasadniało błyskawicznych karier politycznych. Tylko absolutną bezmyślnością lub klikową solidarnością na tle narodowościowym można tłumaczyć szybkie forowanie ludzi wywodzących się ze środowiska drobnomieszczaństwa żydowskiego, niezwiązanych tradycyjnie z komunizmem, a często pozostających pod wpływem syjonizmu. Doświadczenie dowiodło, że większość tak kreowanych kadr była obca ideologicznie, że z łatwością zeszła później na drogę rewizjonizmu. Wielu przeszło na pozycje syjonistyczne, nierzadko zrywając polskością i emigrując. Szczególnie jaskrawych dowodów dostarcza w tym względzie skład emigracji żydowskiej z Polski w latach 1957-58, która objęła niemało ludzi zajmujących dość eksponowane pozycje w aparacie władzy. Szkodliwość tej polityki kadrowej była potęgowana przez towarzyszący jej kamuflaż, przez swoiste tabu nakładane na sprawę pochodzenia narodowościowego poszczególnych ludzi. Lano w ten sposób wodę na młyn reakcyjnej propagandy. Otwierano szerokie pole dla plotki i dla wyolbrzymiania rozmiarów zjawiska w świadomości społecznej. Zwraca uwagę upodobanie partyjnych działaczy do posługiwania się zwrotem woda na młyn. Po gierku użył go Werblan. Nic dziwnego, że w 1981 roku wrocławscy studenci właśnie tak zatytułowali jedno ze swoich pisemek. Ten obszerny fragment zacytowałem, aby pokazać język, ton i argumentację propagandy przywoływane wiosną 1968 roku przez partyjnych, wysoko postawionych propagandystów. Nie dziwi już więc końcowa konstatacja Werblana, że z wydarzeń marcowych należy wyciągnąć wnioski polityczne i personalne. Jakie to wnioski? To oczywiste, czystka. Werblan stwierdza Poprawienie nieprawidłowego składu narodowościowego w tych instytucjach centralnych, gdzie to jest niezbędne, w niemałej mierze zdejmie problem z porządku dnia. Rozwiązanie o wyraźnie rasistowskich cechach Formułowanych w skrajnie tendencyjnych ocenach ludzi i zjawisk, Werblanowi oczywiście wcale nie chodziło o rzeczową, merytoryczną ocenę. Nie jest wykluczone, że przewidując, jak się miał niedługo okazać nietrafnie, rychły upadek Gomułki, Werblan poszukiwał dla siebie nowego politycznego oparcia. Artykuł ten, który podobno miał wzbudzić irytację Gomułki, pierwotnie był przeznaczony dla biura politycznego i tam go miano przedstawić. Tekst Verblana szeroko rozkolportowany, wzbudził na przykład protest u Albrechta, który napisał artykuł polemiczny, przekazany za pośrednictwem Starewicza pierwszemu sekretarzowi. Gomułcy artykuł spodobał się, ale w wyniku interwencji Werblana nie ukazał się drukiem. Zdaniem Albrechta artykuł Werblana grzeszy powierzchownością i subiektywizmem, stanowi swoisty wywód bez dowodu, zawiera ocenę przeprowadzoną pod kątem z góry założonej tezy. Stąd też miast być przyczynkiem do wyjaśniania złożonych i trudnych problemów, zaciemnia je i wypacza. Odcinek 38. Albrecht wskazywał, że w utracie uprzywilejowanej pozycji żydowskiej grupy etnicznej po roku 1956 autor dopatruje się źródeł frustracji politycznej, opozycyjności i przyczyn plenienia się rewizjonizmu oraz wzmożenia solidarności nacjonalistycznej i syjonistycznej. Wszystko zdawałoby się jest jasne i proste. Stara teoria o tym, że wszelkie nieszczęścia niosą ze sobą Żydzi. Ożyła na nowo, tylko że po raz pierwszy chyba w literaturze marksistowskiej. Zadziwia to i niepokoi. Albrecht podważał też zasadność posługiwania się kryterium narodowościowym przy poszukiwaniu praźródeł dogmatyczno-sekciarskich błędów prekursorów KPP i stwierdzał, że specyficzna analiza Werblana jest bezużyteczna i bałamutna. W tym czasie działacze szczebla centralnego i terenowego zupełnie inaczej niż Albrecht pojmowali ważne zadania wychowawcze partii. Do miast, w których kampania antysemicka przybrała najbardziej skrajne, agresywne formy, z pewnością należała łódź. Przed wojną było tam 200 tysięczne skupisko ludności żydowskiej. W 1968 roku mieszkało nie więcej niż 3,5 do 4 tysięcy Żydów i osób żydowskiego pochodzenia. Niemniej kierowany przez Józefa Spychalskiego Komitet Łódzki PZPR uznał, że i to jest za dużo i postanowił uczynić z miasta Judenrein. Plan ten zrealizowano praktycznie w ciągu dwóch miesięcy. Aby ułatwić sobie działanie, w kwietniu Łódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej wydał do użytku wewnętrznego dwie broszury, które wspomniany już sekretarz agitacji i propagandy Komitetu Łódzkiego Rejniak polecał do wykorzystania miejscowym aktywistom partyjnym. Pierwsza broszura, polityka partii, rządu i jej przeciwnicy, obarczała odpowiedzialnością za stosowanie terroru sprzed 1956 roku dawnych przywódców pochodzenia żydowskiego. Stwierdzano tam, że nadmierna koncentracja obywateli polskich pochodzenia żydowskiego w wojsku, bezpieczeństwie i propagandzie nie była przypadkowa. W ten sposób sugerowano istnienie przysiężenia lub zgoła żydowskiego spisku. W przeciwieństwie do tej broszury, w której jednak dołożono pewnych starań, by przesłonić antysemicką propagandę frazeologią komunistyczną, druga broszura poświęcona syjonizmowi, zdaniem Laodweja, stanowi bez wątpienia najprymitywniejszy traktat antysemicki, jaki kiedykolwiek został opublikowany przez komunistyczny ośrodek propagandowy. W drugiej broszurze autorstwa Władysława Kmitowskiego Syjonizm, jego geneza, charakter polityczny i antypolskie oblicze Wiele prawiono o żydowskim dążeniu do dominacji nad światem, powołując się m.in. na tak wiarygodne źródło, jak osławione protokoły mędrców Syjonu. Na marginesie warto może wspomnieć, że Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego patronował wówczas nowemu wydaniu protokołów, których tekst był kolportowany w sposób nieformalny wśród aktywu. Publikacje te przyczyniały się do wytwarzania w Łodzi właściwego klimatu, który umożliwił przeprowadzenie tak gruntownej i bezwzględnej czystki realizowanej na podstawie przygotowanych zawczasu list osób pochodzenia żydowskiego. Na przykład redaktor naczelny Dziennika Łódzkiego Stanisław Januszewski tego samego dnia został wyrzucony z partii, z zajmowanego stanowiska i ze szpitala, gdzie dochodził do zdrowia po ataku serca. W antysyjonistycznej kampanii Komitet Łódzki PZPR współpracował prawdopodobnie z Departamentem Żydowskim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1968 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego pokazywał generałowi Hibnerowi skrajnie antysemicką ulotkę wydaną przez Komitet Łódzki. Docentowi tekst ulotki wydał się dziwnie znajomy. Udał się do biblioteki, gdzie odszukał numer Stürmera, w którym znajdował się ten sam tekst. Oddał niemiecki tekst do tłumacza przysięgłego, prosząc, aby po przetłumaczeniu napisał polską wersję graficznie w taki sam sposób, jak była napisana wspomniana ulotka. Fakt zaczerpnięcia tekstu ulotki wydanej przez Komitet Wojewódzki PZPR z artykułu w hitlerowskiej gazecie tak zbulwersował tego naukowca, że postanowił poinformować o tym Gomułkę. Pozyskał dla tej sprawy Witaszewskiego, który udał się do pierwszego sekretarza. Gomułka, gdy się o tym wszystkim dowiedział, podobno jeszcze w obecności Witaszewskiego wezwał do siebie telefonicznie Moczara. Pokazał mu doręczoną ulotkę oraz przykład artykułu ze Stürmera i obcesowo oznajmił Jutro do godziny 10 rano muszę wiedzieć, kto to zrobił. Następnego dnia, o oznaczonej godzinie Moczar i Witaszewski ponownie stawili się u Gomułki. Moczar oświadczył Zrobił to podpułkownik Ciastoń z departamentu Walichnowskiego Ale Walichnowski nie ma z tym nic wspólnego Jednocześnie Moczar wręczył go muce rozkaz zwalniający Władysława Ciastonia Z pracy w służbie bezpieczeństwa Nazwisko Ciastonia już jako generała i wiceministra spraw wewnętrznych Pojawiło się ponownie w 1984 roku Przy okazji sprawy porwania i zabicia księdza Jerzego Popiełuszki Ciastoń był zresztą wiceministrem spraw wewnętrznych aż do jesieni 1988 roku, kiedy to przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został mianowany ambasadorem w Albanii. Tymczasem w Warszawie w czerwcu 1968 roku w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR. Już w czasie poprzedniego zebrania partyjnego wygłoszono tam skrajnie antysemicki referat. Referat powoływał się wtedy m.in. na protokoły mędrców Syjonu, a Jędrychowski, ówczesny przewodniczący Komisji Planowania, tak wspominał po latach. Miałem wrażenie, że znalazłem się przed wojną na wiecu ONR, Nic więc dziwnego, że przed kolejnym zebraniem usiłował wpłynąć na egzekutywę POP przy Komisji Planowania, aby z projektu rezolucji, którą miano przyjąć, usunięto fragmenty antysyjonistyczne. Egzekutywa odmówiła, gdyż miała wyraźne dyrektywy SKW. W Komisji Planowania ostro krytykowano przede wszystkim politykę kadrową. Na zebraniu poinformowano, że podjęte uprzednio decyzje o usunięciu z partii Zygmunta Adelisa i Leopolda Helda zostały zatwierdzone przez Komitet Dzielnicowy. Decyzje dotyczące wydalenia Haliny Diamant i Franciszki Oliwy są dziś na porządku dziennym na rady w Komitecie Dzielnicowym. Poza Edwardem Felińskim, byłem pracownikiem zespołu hutnictwa, który w marcu bieżącego roku złożył swoją legitymację partyjną i ostatnio wystąpił o zezwolenie na wyjazd stały do Izraela, w tym tygodniu złożył swoją legitymację Adam Bronner, pracownik zespołu zatrudnienia i płac. W trakcie zebrania parokrotnie głos zabierał Jędrychowski, który choć dystansował się od kampanii antysemickiej i który wcześniej miał nawoływać kierownictwo partii do powściągliwości i umiaru w tej kwestii, tym razem też podjął ataki w duchu propagandy marcowej. Poselskie koło Znak według niego reprezentowało reakcję klerykalną w Polsce i było ugrupowaniem politycznym najbardziej bliskim osobie kardynała Wyszyńskiego i reakcyjnej części episkopatu. Nawiązując do zebrania literatów, mówił o niektórych jego uczestnikach. Kisielewski jest znany ze swego awanturnictwa politycznego. To jest niewątpliwie forpoczta polskiej reakcji klerykalnej – Druga postać eminentna to jest Jasienica Bejnar, członek bandy Łupaszki, adiutant dowódcy bandy, potem zastępca. Człowiek w ogóle nieciekawy jako charakter niewątpliwie, bo jeżeli ocalał w procesie sądowym, to z pewnością nie za nadmiar odwagi i konsekwencji w obronie swoich przekonań. To jest przedstawiciel starej przedwojennej sanacji, a może endecji, trudno to powiedzieć. Trzecia postać eminentna to jest Kołakowski, jest on sztandarową postacią rewizjonistów. Jest powiązany od dawna ze studencką wówczas grupą Kuronia modzelewskiego która wysunęła cały program polityczny obalenia kierowniczej roli partii, wprowadzenia wielopartyjności w Polsce, rozbrojenia Polski, to jest zlikwidowania armii zawodowej, program zawierający szereg postulatów typu trockistowskiego. Jędrychowski wspomniał także o kontaktach Kołakowskiego ze Zbigniewem Brzezińskim z którym w czasie jego pobytu w Polsce odbył dwugodzinną rozmowę w parku. Tę ostatnią informacje najprawdopodobniej zaczerpniętą ze źródeł policyjnych lub wywiadowczych, przewodniczący Komisji Planowania opatrzył stwierdzeniem, że nie wie, dlaczego właściwe władze w ogóle wydały wizę Brzezińskiemu. Wśród eminentów Jędrychowski wymienił wówczas jeszcze Słonimskiego, o którym trudno mówić nawet jako syjoniście, raczej jest to chyba kosmopolita, który tylko sam mógłby określić, z kim się czuje związany, z jakim narodem. Można było w pewnym okresie nazwać go liberałem burżuazyjnym, czy też czymś w tym rodzaju, ale też nie syjonistą. Jak wspomniałem, Jędrchowski wyraźnie stwierdził, że skierowanie jednostronnego ognia przeciwko syjonizmowi jest niesłuszne politycznie i niebezpieczne. Wychodząc z przesłanki, że antysemityzm był zawsze bronią reakcji i kontrrewolucji przeciwko międzynarodowemu ruchowi robotniczemu, dochodził do wniosku, iż trzeba rozróżniać syjonistę od Żyda w ogóle i trzeba rozróżniać Żyda od Polaka żydowskiego pochodzenia. Nie można nazywać Polaków pochodzenia żydowskiego osobami narodowości żydowskiej czy po prostu Żydami. O atmosferze panującej w instytucjach partyjnych i państwowych czy prasie może świadczyć choćby to właśnie, że obszerne przemówienie Jędrychowskiego zawierające także liczne ataki i sformułowania w duchu panującej propagandy Wyróżniało się raczej korzystnie na tle ówczesnych wystąpień wielu działaczy partyjnych i państwowych. Wkrótce zresztą i Jędrychowski stał się celem antysemickich prowokacji. Pokazał mi oryginał, staranny rękopis listu, jaki wpłynął do niego pod adresem Komisji Planowania. Na kopercie widnieje data 14 lipca 1968 roku i miejsce nadania Kraków. Nadawcą był Jerzy Steinhauf z Gazety Krakowskiej. Niestety nie udało mi się ustalić, czy człowiek o tym nazwisku pracował wtedy w redakcji, czy też była to postać fikcyjna. Oto pełny tekst tego listu, który cytuję z zachowaniem oryginalnej pisowni. Jędrychowski, ty, Parchu, do Izraela, Żydzie śmierdzący, powiesimy cię albo wykończymy jak wszystkich Parchów. Ekonomista z Bożej łaski, doktor nauk ekonomicznych, niech cię kule biją, ty już masz konto w Szwajcarii, ty, Capie. W 1968 roku ton życiu politycznemu nadawali najbardziej zajadli rzecznicy walki z syjonizmem, rewizjonizmem czy inteligencją. Mnożyły się akcje budzące wstręt i obrzydzenie. Krążyły rozmaite anonimowe ulotki i broszurki, nie wiadomo przez kogo wydane, niemal zawsze skrajnie antysemickie. Teksty bardziej umiarkowane ukazywały się w rozmaitych partyjnych biuletynach, przeważnie przeznaczonych do użytku wewnętrznego i niemal zawsze w sposób mniej czy więcej formalny, rozprowadzanych również poza obiegiem wewnątrzorganizacyjnym. W jednej z takich publikacji historyk Henryk Malinowski, mówiąc o emigracji żydowskiej z Polski po 1956 roku, pracowicie wymienił nazwiska 13 osób, które objęły stanowiska w armii izraelskiej, a przedtem były wyższymi oficerami wojska polskiego. Malinowski podkreślał, że emigranci z Polski Rzekomi komuniści wstąpili w Izraelu do syjonistycznych, reakcyjnych partii rządzących. Oczywiście tak miała postępować większość tych emigrantów. Wyliczanie obco brzmiących nazwisk miało utwierdzić aparat i aktyw partyjny w słuszności przeprowadzanej czystki. Na pewno wystarczyło się uważnie rozejrzeć wokół siebie, aby natrafić na kogoś noszącego obco brzmiące nazwisko. Jest zrozumiałe, że otwierało to pole do najróżniejszych nadużyć, nieprawości i pospolitych przestępstw. Znamienne są historie dwóch pułkowników, których zwolniono z wojska już po objęciu kierownictwa resortu przez Jaruzelskiego. obie opowiedział mi generał Hibner, do którego w 1968 roku oficerowie ci zwracali się o radę i ewentualną pomoc. Pierwszego z nich, podpułkownika Piesiura, zwolniono z wojska z powodu pochodzenia. Gdy wyjaśnił, że jest to pomyłka, że nie jest pochodzenia żydowskiego, że jego matka była prostą kobietą, góralką, która wynajmowała się u ludzi do pracy jako sprzątaczka, że związała się z kimś, lecz on sam nie wie, kto jest jego ojcem, przerwano mu, ale my wiemy. Wasza matka przez trzy miesiące sprzątała u rabina Krakowa, a my wiemy, jaki był stosunek rabinów do chrześcijańskich dziewcząt. Sprawa została przesądzona. Drugim oficerem był pułkownik Kozakiewicz, i tym razem przyczyną zwolnienia z wojska było złe pochodzenie. W departamencie kadr poinformowano go, że musi odejść z wojska z powodu swego żydowskiego pochodzenia. Wówczas Kozakiewicz oświadczył, że jest to jakaś pomyłka i w ciągu kilku tygodni dostarczył metrykę chrztu własną oraz ojca i matki. Przeglądający je oficer stwierdził, że choć metryka ojca jest w porządku, to ojciec matki miał na imię Dawid. Gdy Kozakiewicz tłumaczył, że matka pochodziła z rodziny prawosławnej, gdzie mężczyznom stosunkowo często nadawano imię Dawid, oficer przerwał mu Żaden wnuk Dawidowy nie będzie oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Opierając się na nieopublikowanej pracy Łakomiaka pod tytułem Wydarzenia Marcowe 1968, Zenobiusz Kozik podaje, że w okresie od drugiej połowy 1967 roku do drugiej połowy 1969 roku zwolniono z wojska 341 oficerów pochodzenia żydowskiego. Usunięto ich także z partii. Po kilku miesiącach Gomuka wreszcie zrozumiał, że przynajmniej przejściowo stracił panowanie nad biegiem wydarzeń. Być może też dotarło do niego, ile szkód politycznych i propagandowych, nie mówiąc o moralnych, przyniosła kampania antysemicka i antyinteligencka. Pojął również, iż czas nie pracuje na jego korzyść, gdyż do obejmowania eksponowanych stanowisk w aparacie partyjnym, administracji, propagandzie itd. przystąpili ludzie znacznie od niego młodsi, nierzadko nawet o 20-30 lat. Uznał więc, że czas zakończyć kampanię antysyjonistyczną. Wtedy podobno wezwał do siebie Olszowskiego i w obecności kilku sekretarzy zagroził surowymi konsekwencjami, jeśli w jakiejś gazecie następnego dnia pojawi się słowo syjonizm. Nie wiadomo, czy było dokładnie tak, wszelako faktem jest, że 24 czerwca pojawił się zapis cenzury, w którym stwierdzano. Pierwsze, należy zaprzestać zbędnego eksponowania i nagromadzenia publikacji na temat sionizmu w poszczególnych numerach pism, programach radiowych i telewizyjnych. Drugie. Przy omawianiu tła wydarzeń marcowych nie należy eksponować żydowskiego pochodzenia ich inspiratorów, a rozprawiać się z rewizjonizmem i z wszelką reakcją społeczną. Trzecie. Przy omawianiu zmian kadrowych należy unikać sformułowań, które by bezpośrednio podkreślały żydowskie pochodzenie osób, których zmiany dotyczą. Czwarte. W sprawozdaniach sądowych nie podkreślać personalnie żydowskiego pochodzenia podsądnych. W tej samej instrukcji w punkcie piątym przekazywano eliminować z prasy, radia i telewizji wszelkie elementy zniekształcające klasowe podejście do ocen przeszłości historycznej naszego narodu i historii ruchu robotniczego, oraz akcenty o charakterze nacjonalistycznym. Dotyczy to w szczególności naszego dwudziestolecia międzywojennego oraz układu sił politycznych w okresie okupacji. Należy eliminować wszelkie próby wybielania sił prawicy społecznej i tendencyjnego oświetlania przeszłości ruchu robotniczego. Opanowawszy sytuację w środowiskach masowego przekazu, Gomułka postanowił z kolei wziąć w karby rozzuchwalony aparat. Temu celowi miało służyć m.in. obradujące od 8 do 10 lipca 12 plenum Komitetu Centralnego PZPR, które zwykło się uznawać za cezurę zamykającą etap gwałtownej kampanii antysemickiej i antyinteligenckiej. Na plenum głos zabrało 36 mówców. Jako pierwszy po referacie Gomułki przemówił Gierek, co wydaje się potwierdzać tezę, że w marcu doszli oni do porozumienia. Dyskusja była dość burzliwa. Albrecht oskarżał Werblana o lansowanie absurdalnej tezy, że Żydzi rządzili narodem polskim. Pod adresem artykułu Werblana zastrzeżenia zgłosił też Jędrychowski. Szaf i Żółkiewski zostali usunięci z KC za propagowanie rewizjonistycznych teorii. Co do Żółkiewskiego, który otwarcie manifestował sympatię w stosunku do studentów, to zarzut być może był słuszny, ale Szafa zawsze uważano za rzecznika prawidłowej linii. Szaf został więc wyrzucony z KC z innego powodu. Nie był rewizjonistą, ale był za to z pochodzenia Żydem i to wystarczyło patriotom. Zastępca członka Komitetu Centralnego Wilhelm Bilik, przedwojenny komunista, między m.in. siedział w jednej celi więziennej z Gomułką, który do początku kwietnia był pełnomocnikiem rządu do spraw wykorzystania energii atomowej, był oburzony czystką, jaką po jego odwołaniu przeprowadzono w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, jako przejawem opacznie pojętej walki z syjonizmem. W swoim wystąpieniu przytoczył nazwiska ludzi, którzy niesłusznie zostali pozbawieni swych stanowisk lub bez powodu usunięci z partii. Wymienił m.in. profesora Juliusza Dobrowolskiego oraz dyrektora IBJ Raimunda Gwóździa. Bilik upomniał się o wyjaśnienie wszystkich poruszonych spraw w celu przezwyciężenia wypaczeń i naprawienia szkód przez niewyrządzonych. Po zakończeniu obrad 12 plenum Gomułka podszedł do Biliga i zapytał, czy wszystko co mówił było prawdą, ale nie podjął w tej sprawie żadnych konkretnych kroków. Organizacja partyjna w Świerku domagała się usunięcia Biliga z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale sprzeciwić się miał temu Kempa. Równocześnie, gdy przybywający do Polski zagraniczni, zwłaszcza radzieccy atomiści, pytali o Biliga, niezmiennie odpowiadano im, wbrew faktom, że wyjechał do Izraela. Gdy później, już po powrocie Jerzego Łopuszańskiego z Moskwy, gdzie był przedstawicielem pełnomocnika rządu do spraw wykorzystania energii atomowej, ktoś z gości zagranicznych pytał o niego, to znów niezgodnie ze stanem faktycznym odpowiadano, że także wyemigrował do Izraela. Na wystąpienie Biliga gwałtownie zareagował pierwszy sekretarz KW w Rzeszowie, Władysław Kruczek, stwierdzając, że było ono dla niego zaskakujące. Bliski wtedy Moczarowi Kruczek mówił, może rzeczywiście tu i ówdzie skrzywdzono towarzyszy, kiedy drwa rąbią, drzazgi lecą, może trzeba będzie niektóre sprawy naprawić. Zgadzam się z tym, ale nie można dziś narodowi polskiemu i partii stawiać zarzutu nacjonalizmu. Na plenum Moczar został wreszcie zastępcą członka Biura Politycznego i sekretarzem Komitetu Centralnego do spraw Bezpieczeństwa. Był to formalnie awans, ale wielu obserwatorów i aktorów polskiej sceny politycznej oceniało tę nominację jako kopniak w górę. Nawet ludzie należący wówczas do kręgu najbliższych współpracowników i przyjaciół Moczara różnie dziś oceniają jego przesunięcie z MSW do pracy w KC. Szlachcic pisze na ten temat. Był to niby awans, lecz w ten sposób zostały istotnie ograniczone możliwości jego działania. Teraz był sekretarzem Komitetu Centralnego i zastępcą członka biura politycznego. Zastępstwo członka biura politycznego miało swój wyraz. Przedtem też był zastępcą ministra spraw wewnętrznych przez mniej więcej osiem lat. Wydawało mi się, jakby Gomułka i kilku innych towarzyszy z jego otoczenia nie mieli pełnego zaufania do Moczara. Nie wnikałem w przyczyny. Raz tylko zapytałem, jakie jest tego źródło. Nie odpowiedział. Napomknął jedynie, że sprawa wiąże się z różnicami politycznymi w czasie okupacji, gdy Wiesław był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PPR, a on członkiem Komitetu Centralnego i dowódcą obwodu Armii Ludowej. Z poglądem tym podjął polemikę inny partyzant Ptasiński. Stwierdza on, że... W lipcu 1968 roku Gomułka na plenarnym posiedzeniu K.C., uzasadniając powołanie Moczara na zastępcę członka Biura Politycznego i sekretarza K.C., zauważył, że kandydatura Moczara w skład Biura Politycznego stała właściwie od czwartego zjazdu. Dodał również, że powołanie Moczara do najwyższego kierownictwa partyjnego przetnie, jak się wyraził, bzdury o ośrodku partyzanckim. Moczar, miesiąc przed formalnym powołaniem go na sekretarza Komitetu Centralnego, w rozmowie z nim miał oświadczyć, że jest z tego faktu zadowolony, gdyż bardziej niż stanowiska rządowe odpowiada mu działalność partyjna. Niemniej także Ptasiński potwierdza istnienie rozdźwięków między Gomułką i Moczarem oraz przypomina, że po 1970 roku stosunki między nimi zostały zerwane. Wedle relacji Ptasińskiego, u Moczara nagromadziło się wiele osobistych pretensji do Gomułki, których nie mógł niestety w porę przezwyciężyć. Miał pretensje, że przez 12 lat Trzymał go Wiesław na stanowisku wiceministra spraw wewnętrznych w dość dwuznacznej pozycji. Miał pretensje, że Wiesław nie wziął go w obronę, gdy nieprzyjaźni mu ludzie posądzali go o tendencje nacjonalistyczne. Wyszło również w tym czasie najaw, że to Wiesław na wniosek Logi Sowińskiego spowodował odwołanie Moczara z dowódcy obwodu lubelskiego Armii Ludowej, powierzając mu dowództwo AL w obwodzie kieleckim. Jak widać z obu przytoczonych relacji w 1968 roku, przynajmniej wśród części kierownictwa partyjnego, nadal pozostawała żywa pamięć o wspomnianym już konflikcie Kasman-Moczar, w który byli też aktywnie zaangażowani Gomułka i Logasowiński. Trudno dziś powiedzieć, na ile konflikt ten pełnił rolę pretekstu. Jest jednak prawdopodobne, że stare, sięgające czasu wojny uprzedzenia i resentymenty w obliczu toczącej się w Polsce gry politycznej Odżyły i nabrały nowego znaczenia. 15 lipca 1968 roku zwolniony przez Moczara fotel ministra spraw wewnętrznych zajął Kazimierz Świtała. Dla wielu nominacja ta była sporym zaskoczeniem, gdyż Świtała był w MSU nowym człowiekiem. Wiceministrem spraw wewnętrznych został w czasie trwania wojny sześciodniowej 10 czerwca 1967 roku. Ważne też było, że nie był to człowiek bliżej związany z partyzantami. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości. Wcześniej był prezesem sądu wojewódzkiego w Katowicach i w fakcie tym niektórzy, zapewne nie bez racji, skłonni są dopatrywać się bliższych związków politycznych Świtały z Gierkiem. Po przejściu do pracy w KC Moczar nie zrezygnował z realizacji własnych planów politycznych. Prawdopodobnie Pierre Olfenius miał rację, pisząc, że wraz z Gierkiem i Strzeleckim Moczar pozostawał wyrazicielem interesów znacznej części centralnej i terenowej biurokracji partyjnej. Różniła ich jednak taktyka i chęć zagarnięcia władzy tylko dla siebie. Moczar jest najbardziej skrajny w walce z resztkami koalicji ósmego plenum z października 1956 roku i w antysemityzmie, ale jednocześnie najbardziej kokietuje społeczeństwo, byłych hakowców, a także literatów i kościół. Ale jako były szef bezpieki ma najbardziej obciążone konto moralne. Mimo to ludzie zmęczeni beznadziejnością rządów Gomułki zgodziliby się na moczara. Ale po zoologicznej kampanii antysemickiej i nacjonalistycznej po marcu 1968 roku większe szanse mają Gierek i Strzelecki. Są bardziej bezbarwni a Rosjanie boją się równie nacjonalizmu, jak i demokracji. Moczar jest więc w impasie, ale ma nadal w aparacie fanatycznych zwolenników i jego frakcja jest najlepiej zorganizowana. Po ostatnim plenum okazało się, że stara konserwa natolińska, Tokarski i Rumiński jest przeciw Moczarowi. Wynika z tego, że likwidując skrzydło liberalne, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i tak pozostała w proszku i trudno przewidzieć, kto będzie ostatecznie następcą Gomułki. Raina napisał, że rok 1968 był najbardziej ponury ze wszystkich lat panowania Gomułki. Inny biograf pierwszego sekretarza, Nikolas Bethel, stwierdził, iż rok 1968 to było Waterloo Gomułki. Obie książki po raz pierwszy ukazały się w 1969 roku, to znaczy wtedy, kiedy Gomułka nadal stał na czele PZPR-u. Pozostając w kręgu zaczerpniętych od Betela napoleońskich porównań, można by więc powiedzieć, że rok 1968 to był Lipsk Gomułki. Jego Waterloo to dopiero grudzień 1970 roku. W tym miejscu należałoby zastanowić się nad następującą kwestią, czy Gomułka wychodził z marca politycznie wzmocniony, czy też osłabiony. Odpowiedzi udzielane przez historyków są sprzeczne. Oto dwugłos małżeństwa partyjnych historyków, autorów książki w istocie hagiograficznej, poświęconej Gomułce. Eleonora Syzdek krytycznie wydarzenia marcowe 1968 roku w jakimś stopniu osłabiły chyba autorytet Gomułki. Protest młodzieży wykazał, że ówczesna polityka partii nie satysfakcjonowała młodego, wykształconego pokolenia Polaków i nie spełniała oczekiwań młodej klasy robotniczej, do której Gomułka nie mógł trafić ze swoją suchą, głównie ekonomiczną argumentacją, rozmijającą się często z odczuciami młodych i nie tylko młodych. Z kolei Bronisław Syzdek. Trudno byłoby jednoznacznie stwierdzić, że wydarzenia marcowe osłabiły autorytet pierwszego sekretarza KC. Jeśli patrzeć na to z perspektywy piątego zjazdu PZPR, który odbył się w listopadzie 1968 roku, to można powiedzieć, że wydarzenia te w pewnym sensie wpłynęły na umocnienie pozycji Gomułki. Podniósł się jego autorytet wśród starszej kadry aktywu robotniczego, który udzielił mu w marcu swego poparcia. Widząc rzecz w kontekście węższym, bo układzie sił wewnątrz obozu władzy, można by powiedzieć, że Gomułka w marcu nie przegrał definitywnie, nie utracił władzy i z grubsza zachował swój stan posiadania. Aparat partyjny niskiego i średniego szczebla chciał szybkich zmian i awansów, głównie kosztem osób pochodzenia żydowskiego, ale także kosztem starszych działaczy aryjskiego pochodzenia, blokujących liczne stanowiska. Znamienne zresztą, że i w takich przypadkach często odwoływano się do użytecznych haseł antysemickich. Międzyrzecki wspomina, że ktoś, nie podaje nazwiska, kto dobrze znał Gomułkę opowiadał, iż na stosunku pierwszego sekretarza do Żydów zaważyło również wybieranie wolności na Zachodzie przez wysoko postawione osobistości pochodzenia żydowskiego. Po tym stwierdzeniu następuje nawias kwadratowy – ingerencja cenzury. Organizatorzy antysemickiej kampanii byli świadomi tego uczulenia i uprzedzeń Gomułki – Wiedziano też, jak gwałtownie reagował on na każdy przypadek pozostania na zachodzie któregoś z przedstawicieli szeroko rozumianego aparatu władzy. Jak to ujmował w kwietniu 1968 roku Wydział Agitacji i Propagandy KW, w ciągu 10 lat miało miejsce 27 wypadków zdrady interesów naszego państwa. Byłoby jednak grubym uproszczeniem i przejawem skrajnego polonocentryzmu stwierdzić, że w 1968 roku dla zwartości wspólnoty socjalistycznej najważniejsze znaczenie miały wydarzenia rozgrywające się w Polsce. Z punktu widzenia międzynarodowego ruchu komunistycznego oraz strategicznych interesów ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej, oczywiście nieporównanie większą rolę od wydarzeń marcowych, odgrywały wydarzenia w Czechosłowacji. Począwszy od stycznia 1968 roku, proces sterowanej liberalizacji został tam znacznie przyspieszony. Dubczek szukał poparcia dla dokonujących się przemian poza granicami kraju, ale w ramach państw wspólnoty socjalistycznej. Odcinek 39 7 lutego 1968 roku Dubczek spotkał się w tym celu nieoficjalnie i niemal tajnie w morawskiej Ostrawie z Gomułką. Spotkanie to obrosło już legendą. Jego literacką wersję przedstawił Marian Brandys w eseju Twardy Człowiek. Jest ono również dość szczegółowo opisane we wspomnianym apokryfie Moje 14 lat. Według pogłosek Dubczek miał proponować Gomułce powrót do liberalnej październikowej polityki i przekonywać go, że w ten sposób mogłaby powstać w Europie Środkowej przeciwwaga radzieckiego modelu komunizmu socjalizm z ludzką twarzą. Janusz Kadar miał zapewnić Dubczeka podczas wcześniejszego trzy dni też nieoficjalnego spotkania, iż o ile przystałby na to pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, to i on dopuściłby do liberalizacji Węgier. Gdyby ruch odnowy objął równocześnie te trzy państwa, to Związek Radziecki nie mógłby się temu zbrojnie przeciwstawić. Jeśli taki był ton rozmowy, to świadczyłoby to o wielkiej naiwności Dubczeka. W sprzeciwie wobec kierunków przemian w Czechosłowacji polskie kierownictwo umocniła rewolta studencka odwołująca się do procesów demokratyzacyjnych w sąsiednim kraju i do tych samych haseł wolnościowych, do których odwoływali się czescy i słowaccy studenci. Być może dlatego właśnie partyjnemu kierownictwu tak bardzo zależało na spacyfikowaniu 22 marca wieczorem strajkującej Politechniki Warszawskiej, by na zajutrz w czasie szczytu państw Układu Warszawskiego w Dreźnie Móc stwierdzić, że spokój panuje w Warszawie. Jest też możliwe, że już w Dreźnie, jak pisze Ted Schulz, Gomułka i Walter Ulbricht zaczęli namawiać Breżniewa, aby zaczął myśleć o możliwości inwazji na Czechosłowację. Istnieją przesłanki, by wierzyć, że idea ta już wtedy trafiała do Breżniewa i jego marszałków. Wśród państw realnego socjalizmu, jedynie w Czechosłowacji mogły się ukazywać artykuły pisane z wyraźną sympatią dla ruchu studenckiego. Na przykład 4 kwietnia w tygodniku Literalni listy Karel Kosik, filozof marksistowski młodego pokolenia, pisał Instytut Filozofii Czechosłowackiej Akademii Nauk zaprosił do siebie sześciu wydalonych profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego na gościnne wykłady, aby im dać okazję, jak to jest powiedziane w zaproszeniu, dalszego twórczego rozwijania teorii marksistowskiej zarówno w dziedzinie badań, jak i w dziedzinie nauczania. Moi polscy koledzy filozofowie Bronisław Baczko i Leszek Kołakowski zostali w tych dniach wydaleni z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z innymi wykładowcami, zagłoszone przez siebie poglądy. Oświecona Europa zna Baczkę i Kołakowskiego jako marksistowskich humanistów i ceni ich dzieła. Krytyczne wobec polskiego kierownictwa artykuły powodowały irytację Gomułki. Wiceminister spraw zagranicznych Winiewicz wspomina że na polecenie kierownictwa kilkakrotnie wzywał do MSZ-u ambasadora Czechosłowacji Antonina Gregora, aby mu wręczać noty protestujące przeciwko naświetleniu i komentowaniu przez prasę czechosłowacką wydarzeń w Polsce. Najtrudniejsze było samo zredagowanie tych not. Czytał je przed wręczeniem i korygował osobiście towarzysz Gomułka. Powtarzał, jak to on, podniesionym głosem, że żaden z naszych dokumentów nie może stwarzać nawet cienia wrażenia mieszania się w wewnętrzne sprawy bratniego przecież kraju. Wysyłane noty miały, nalegał, oddawać tylko naszą troskę o dobrosąsiedzkie stosunki i o wspólny interes państw socjalistycznych, zwłaszcza o ich bezpieczeństwo. Głowiliśmy się nad tymi tekstami z Adamem Kruczkowskim, wiceministrem czuwającym nad naszymi stosunkami, z krajami Układu Warszawskiego. Rozwój sytuacji w Czechosłowacji, a zwłaszcza opublikowanie na łamach czterech praskich pism przygotowanego przez pisarza Ludwika Waculika manifestu dwóch tysięcy słów, który w krótkim czasie podpisało 40 tysięcy osób, wzmogło zaniepokojenie sojuszników z Układu Warszawskiego, zwłaszcza ze względu na brak zdecydowania kierownictwa komunistycznej partii Czechosłowacji i wyraźnego odcięcia się od manifestu. 11 lipca odbyła się w Warszawie konferencja pięciu partii bez Czechosłowackiej, na której zażądano od kierownictwa KPC ukrócenia rewizjonizmu, zwalczenia sił antysocjalistycznych oraz przywrócenia cenzury. W czasie narady warszawskiej Gomułka i Ulbricht nalegali na Breżniewa, żeby podjąć zbrojną interwencję. Tłumacz Gomułki Erwin White podaje, że stwierdził on wówczas iż zniesienie cenzury oznacza, że czechosłowackie kierownictwo partyjne zrezygnowało z wywierania jakiegokolwiek wpływu na życie kraju. Mamy do czynienia z kontrrewolucją, w której przeciwnik nie strzela, miał powiedzieć Gomułka. Gdyby strzelał, wszystko byłoby o wiele prostsze, gdyż wówczas moglibyśmy zareagować inaczej. W zbrojnej interwencji w Czechosłowacji Gomułka widział podwójną korzyść. Po pierwsze, wkraczając do Pragi, likwidowano wrogi mu ośrodek rewizjonizmu, który co najmniej od stycznia 1968 roku silnie oddziaływał na Polskę. Po wtóre, krok ten dobijał ostatecznie dążenia wolnościowe Polaków roku 1968. Poza tym, osaczony przez patriotów, Gomułka nie miał w kraju na kim się oprzeć, szukał zatem sojuszników na zewnątrz. Wiedział, że zbrojna interwencja w Czechosłowacji wzmocni jego pozycję w Polsce. Sytuacji w Czechosłowacji nie poprawiło ani spotkanie w Czarnej, 29 lipca, przywódców czechosłowackich z radzieckimi, ani wspólne oświadczenie z 3 sierpnia Breżniewa, Dubczeka, Gomułki, Kadara, Ulbrichta i Todora Żywkowa, ogłoszone po naradzie w Bratysławie. Gomułka, według słów uczestniczącego w obradach Starewicza, przekonywał czechosłowackie kierownictwo, że musi wziąć prasę za mordę. Rosjanom zaś oświadczył, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, trzeba będzie interweniować. Starewicz ze swej strony opowiadał czechosłowackim towarzyszom o tym, jak po październiku zwalczał tendencje rewizjonistyczne wśród polskich dziennikarzy, około 150 z nich usuwając z pracy za teksty antyradzieckie. Do interwencji doszło późnym wieczorem 20 sierpnia 1968 roku. Jej wpływ na wewnętrzne sprawy Polski był oczywisty. Jeśli i dziś jeszcze udział wojsk polskich w agresji na Czechosłowację budzi tak silne oburzenie, to nie można się dziwić, że wtedy dla części ludzi był kroplą przepełniającą czarę goryczy. Nastąpiły więc dalsze samorzutne wystąpienia z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Fikus, który oddał legitymację po 13 grudnia 81 roku, Wyznał niewątpliwie szczerze. W istocie rzeczy powinienem ją oddać w 1968 roku po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, bo od tego momentu zdawałem sobie sprawę z beznadziejności walki o uzdrowienie tego systemu. Nie zrobiłem tego z oportunizmu. W miastach pojawiły się ulotki protestujące przeciwko udziałowi Wojsk polskich w tej akcji i w ogóle przeciwko ingerencji wewnętrzne sprawy Czechosłowacji. Przed ośrodkiem kultury czechosłowackiej w Warszawie Przechodnie składali białe i czerwone kwiaty Przewiązane niebieskimi wstążkami Rankiem 21 sierpnia Milicja rozpędziła grupę osób Które usiłowały zorganizować manifestacje Na placu Konstytucji Do osób najaktywniej zaangażowanych W akcję ulotkową Należeli Nina i Eugeniusz Smolarowie Oraz Bogusława Bleifer. W czasie procesu w 1969 roku Zarzucano jej m.in., że w ulotce wycofać wojska z Czechosłowacji pisała W nocy z 20 na 21 sierpnia wojska Bułgarii, NRD, Polski, Węgier, ZSRR rozpoczęły zbrojną agresję na socjalistyczną Czechosłowację. Przyłączenie się Polski do tej zbrodniczej agresji jest konsekwencją polityki realizowanej od lat w naszym kraju. Hańbą było zajęcie za Olzia przez wojska polskie w czasie hitlerowskiego zaboru Czechosłowacji. Hańbą jest udział Ludowego Wojska Polskiego w obecnej agresji. Hańba interwentom. Przebywający wówczas w areszcie śledczym Michnik uznał po latach 21 sierpnia 68 roku za najstraszniejszy dzień w życiu. Wtedy po raz pierwszy poczułem się polskim nacjonalistą, bo największy wstyd odczułem przez to, że było tam również polskie wojsko. Myślę, że tożsamość narodowa polega na tym, jakich postępków narodowych człowiek się wstydzi. Jeśli wstydzi się polskich grzechów, to jest Polakiem. Pierwszy raz poczułem wtedy w ustach gorzki smak narodowej hańby. Należy też odnotować piękne, acz niestety odosobnione gesty solidarności z czechosłowackimi intelektualistami ludzi kultury i sztuki. We wrześniu Andrzejewski wystosował list do Eduarda Goldstückera, Prezesa Związku Pisarzy Czechosłowackich, którego prosił o przekazanie pisarzom czeskim i słowackim wyrazów najgłębszej z nimi solidarności, wyrazów prawdziwego braterstwa ze strony pisarza polskiego, który wprawdzie wyraża tylko własne myśli i uczucia, lecz wierzy, więcej wie, że znajdzie poparcie ogromnej większości polskich pisarzy, dla których słowa prawda, miłość, wierność, nadzieja, patriotyzm i postęp jeszcze nie umarły lub nie zmieniły się w ciężki kamień. Zdaję sobie sprawę, że mój głos protestu politycznego i moralnego nie zrównoważy i zrównoważyć nie może niesławy, jaką w postępowej opinii całego świata okryła się Polska. Ale ten protest, zrodzony z oburzenia, bólu i wstydu, jest jedyną rzeczą, jaką w obecnych warunkach mogę ofiarować panu i pańskim przyjaciołom i kolegom. Podobne w treści listy otwarte ogłosili mieszkający w Paryżu obywatele PRL Jan Lebenstein oraz Sławomir Mrożek, który protestując przeciw okupacji wojskowej, wyrażał swoją solidarność ze wszystkimi Czechami i Słowakami, którzy się tej akcji sprzeciwiają. Szczególnie z pisarzami czeskimi i słowackimi, którzy są prześladowani i więzieni. 1 września podobny list otwarty do muzyków czeskich i słowackich wystosował Zygmunt Mycielski. Pod wpływem dramatu rozgrywającego się w Czechosłowacji pisał w Londynie Marian Hemar. Wyprowadzili żołnierza na to czeskie psie pole z nowym hasłem za waszą i za naszą niewolę. Najtragiczniejszy wypadek protestu przeciwko zbrojnej ingerencji Układu Warszawskiego wewnętrzne sprawy Czechosłowacji oraz przeciwko udziałowi w tej akcji wojsk polskich przypomniał Jan Nowak. W czasie uroczystości dorzynkowych na Stadionie Warszawskim w dniu 8 września 1968 roku podpalił się Ryszard Siwiec z Przemyśla, żołnierz Armii Krajowej. Przyjechał na stadion w ubraniu przesyconym benzyną i ustawił się w pobliżu Trybuny Rządowej. Przed podpaleniem się zaczął wznosić okrzyki protestu przeciwko najazdowi na Czechosłowację i rozwinął flagę biało-czerwoną z napisem «Za naszą i waszą wolność». Ludzie z ochrony rządu otoczyli go tak szybko, że poza dygnitarzami na trybunie nikt nie zauważył tragicznego incydentu. Siwiec odniósł poparzenia trzeciego stopnia na całym ciele. Półprzytomny z bólu krzyczał, protestuję, jeszcze w chwili, gdy wnoszono go do szpitala. Zmarł w pięć dni później, 13 września. Pozostawił żonę i pięcioro dzieci. Ten akt samospalenia nie zyskał takiego rozgłosu, jak późniejsza samobójcza śmierć Jana Palacha. Po interwencji zbrojnej Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w Polsce nastąpiły nowe aresztowania, głównie w środowisku akademickim. Zatrzymano wówczas około 120 osób, które oddano do dyspozycji władz śledczych. Aresztowanym zarzucono na ogół organizowanie zgromadzeń mających na celu przestępstwo lub rozpowszechnianie wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom państwa, czasem zaś udział w związku czy organizacji o charakterze nielegalnym. Aresztowanych studentów przetrzymywano w śledztwie co najmniej przez dwa miesiące. Niektóre osoby były zatrzymywane parokrotnie, za każdym razem przez kilka tygodni przebywając w areszcie śledczym. Do końca października w więzieniu mokotowskim przebywało jeszcze około 20 osób z tzw. spraw studenckich. W początkach listopada miała miejsce ostatnia większa fala przesłuchań, zatrzymań i kilkudniowych aresztowań wśród studentów. W tym samym czasie władze śledcze szykowały komandosom procesy polityczne. Już wprawdzie wcześniej, wiosną i latem 1968 roku, w różnych miastach odbyły się procesy uczestników wydarzeń marcowych, ale dopiero jesienią 1968 roku rozpoczęły się najważniejsze procesy komandosów, w których zapadały wysokie wyroki. Wspólną ich cechą była chęć prokuratury, by wykazać, że oskarżeni tworzyli nielegalną organizację, chcącą obalić władzę. Był to zarzut bardzo poważny, zgodny z intencjami propagandy marcowej. Już w marcu Konkol pisał Mieliśmy do czynienia z próbą uderzenia w kierownictwo, z którego osobami wiąże się słusznie wybór i stabilność decyzji politycznych, określających nasze miejsce i naszą postawę w obozie socjalistycznym, z próbą, chyba to słowo jest tu na miejscu, zamachu stanu. Grupa zakonspirowana, powiązana z ośrodkami syjonistycznymi, usiłowała w sposób zorganizowany doprowadzić pod hasłami patriotycznymi i demokratycznymi do takiego nasilenia manifestacji i starć ulicznych, które musiałyby uczynić otwarty problem przynajmniej personalnej kontynuacji rządzenia. Jeżeli miał to być zamach stanu, to należy zapytać, w czyim interesie miał być przeprowadzony. Po latach Ida Martowa stwierdzała, że wiec z 8 marca miał być Początkiem otwartego zamachu stanu, dokonanego przez komandosów w interesie tych, którzy ich stworzyli i którzy nimi kierowali. Jaki system rządów zafundowaliby nam ludzie?